1 lutego 1717 roku Europa Środkowo-Wschodnia była jeszcze w ogniu Wielkiej Wojny Północnej między Szwecją, a Rosją, Saksonią i Danią. Wojny toczonej od 17 lat głównie na terytorium Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Tego dnia doszło do zwołania tzw. Sejmu Niemego w Warszawie. Skłócona z królem Augustem II mocnym część szlachty zawarła układ z monarchą, choć posłom nie pozwolono zabrać głosu. Proszę panów posłów, którzy są za przyjęciem wniosku posła, aby wstali. Wprawdzie reformy dotyczyły m.in. ustroju, skarbu i wojskowości. To były sygnowane przez rosyjskiego ambasadora Grigoria Dołgorukowa. Czy była to realizacja od dawna postulowanych gruntownych zmian, czy raczej regulowano w ten sposób bieżące problemy pod presją rosyjskich karabinów? Koniec Wielkiej Wojny Północnej w 1721 roku przyniósł przegraną Szwecji. Jej miejsce jako rozgrywającej w regionie zajęła jeszcze mocniejsza niż dotychczas Rosja. Dlaczego kolejne dziesięciolecia, także panowania następnego Sasa Augusta III po 1733 roku nazywa się okresem petersburskiego protektoratu w Polsce? Z drugiej strony czasy te uwieczniono w przysłowiu za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa. Czy to nie przypadek, że bacznie obserwował i opisał je ksiądz Stanisław Konarski?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 Tak się zastanawiam, w którym momencie powinnam powiedzieć tak, to już ten rok i trzeba myśleć o dużym wpływie Petersburga na sprawy polskie. Czy to właśnie jest 1717 rok, Sejm niemy? Tak, myślę, że ta symboliczna data 1 lutego 1717 roku może być traktowana jako moment szoku nawet dla Opinii szlacheckiej Rzeczpospolitej, która zorientowała się wtedy właśnie, że kraj jest pod faktycznym, a nawet formalnym protektoratem dobrotliwego sojusznika, jak się wydawało. W wojnie, która toczy się już od wielu, wielu lat na terenie Rzeczpospolitej i gdzie bezradna szlachta wobec najazdu szwedzkiego sama prosiła najpierw na Litwie, a potem także konfederacja zawarta w koronie. Piotra I, cara rosyjskiego, o pomoc w pozbyciu się niszczącej rzeczywiście brutalnej szwedzkiej okupacji. Kiedy Szwedów udało się wyprzeć po klęsce, którą ponieśli w bitwie z wojskami rosyjskimi pod Połtawą w 1709 roku, ta groźba zdominowania raz jeszcze Rzeczpospolitej przez Nowy Potop Szwedzki ustąpiła, ale okazało się, że nie ustąpił sojusznik, czyli Piotr I. I że konflikty podsycane przez jego wysłanników, posłów, ambasadorów, rezydentów, rozmaite nazwy nosili jego przedstawiciele dyplomatyczni, ulokowani nie tylko przy królu, ale przy poszczególnych konfederacjach zawiązanych wtedy w Rzeczpospolitej, a nawet przy każdym z czterech hetmanów. Działalność tych posłów rosyjskich prowadziła do jednego, skłócać społeczeństwo z królem i króla ze społeczeństwem by w roli jedynego skutecznego mediatora mógł występować nadal car rosyjski. I to skumulowało się właśnie w owym momencie symbolicznym 1 lutego 1717 roku, kiedy mediatorem między narodem szlacheckim a królem Augustem II Mocnym z dynastii Wettynów był Piotr i formalnie stał się gwarantem tego porozumienia. Sejmiemy rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, podjął szereg postanowień, właściwie można by je nazwać reformatorskimi. Choć ustalił na bardzo niskim poziomie wielkość armii, poziom mniej więcej kilkunastokrotnie mniejszy niż wysiłek militarny, na który zdobywała się wtedy Rosja czy Prusy, ale w każdym razie ta armia miała być zreorganizowana na sposób nowoczesny, miały być zapewnione dla niej systematyczne sposoby finansowania, Także kilka usprawnień w funkcjonowaniu wewnętrznym Rzeczpospolitej zostało wtedy podjętych na tym sejmie, ale jednak najważniejsze było to, że Rzeczpospolita ocknęła się, iż nie jest już suwerenna, że rządzi nią za pośrednictwem swoich ambasadorów, car rosyjski Piotr I. I wkrótce echo tego można było usłyszeć bardzo wyraźne, bowiem już w następnym roku, w 1718, Większa część skłóconej skądinąd opinii szlacheckiej Zdecydowała się na porozumienie z królem Już nie kierowane przez cara Którego celem miało być pozbycie się wojska rosyjskiego z Polski Szwedów już dawno w Polsce nie było A wojsko rosyjskie jak najbardziej zostało A zatem, ażeby pozbyć się tego niechcianego już dłużej opiekuna Król i szlachta porozumieli się I nawet spróbowali wykorzystać niezwykłą szansę Jaką tworzyło przekonanie także wpływowych graczy na scenie europejskiej o zagrożeniu nową potęgą rosyjską. Wól wiedeński, Austriacy bardzo byli zaniepokojeni tym, jak Rosja nagle, jak chmura z północy nadciąga na cały środek kontynentu europejskiego, gdzie do tej pory dominowało właśnie Cesarstwo Habsburgów. Z drugiej strony była to Wielka Brytania, potężne imperium morskie, które zaniepokojone było tym, że Rosjanie likwidują niejako pozycję Szwedów nad Bałtykiem i że mogą sami stać się mocarstwem morskim, wypychając stopniowo wpływy brytyjskie, które sięgały także na Bałtyk. I tak doszło na samym początku 1719 roku do zawarcia układu w Wiedniu, którego celem było pozbycie się Rosji z Europy Środkowej, Układu, który podpisany został przez, e, oczywiście, Austrię, Wielką Brytanię, a stroną tego układu miała być także Rzeczpospolita, o ile Sejm zatwierdzi postanowienia. Niestety rozkładowa robota przedstawicieli dyplomatycznych cara rosyjskiego i sprzeczne interesy, bardzo wąskie horyzonty, także polityczne, ówczesnych przedstawicieli elit szlacheckich w Polsce, a także egoistyczna i bardzo chwiejna polityka samego króla Augusta II, sprawiły razem, że cenne i możliwe wtedy dla Polski porozumienie szlachty z królem, którego celem było odrzucenie rosyjskiej opieki, nie przetrwało dłużej niż kilkanaście miesięcy. Z układu wiedeńskiego nic nie zostało. Rosja pozostała faktycznym gospodarzem w Polsce. Co więcej, w 1720 roku zawarła pierwszy ze złowrogich bardzo dla Polski w XVIII wieku układów łączących Petersburg z Berlinem, a raczej z Królewcem, czyli Prusy i Rosję. Razem te dwa państwa przyznały sobie prawo do gwarantowania w Rzeczpospolitej bezwładu konstytucyjnego, to znaczy liberum veto, niemożności zreformowania polskiego ustroju wewnętrznej słabości, korzystnej tak dla planów pruskich. Prusy chciały, ważny strategicznie kawałek Polski, urwać dla siebie. Oczywiście chodziło o Pomorze, Wielkopolskę, Ogdańsk w pierwszym rzędzie, ale także Rosja chciała całą Rzeczpospolitą Trzymać dalej w szachu pod swoją kontrolą tylko i wyłącznie przedmiot polityki międzynarodowej. Czy można powiedzieć, że właśnie Sejm Niemy rozpoczął, a może zamknął okres opracowywania przez Rosję metod wpływania na Polaków? I to już było takie działanie systemowe, działanie powtarzane, udoskonalane, bo przecież chodziło o to, żeby trzymać Polskę w szachu, wyłączyć ją z polityki międzynarodowej a także skłócić króla z własnym narodem. Oczywiście metody działania imperiów są w pewnym ogólnym zarysie podobne od czasów starożytnych. Te metody, które mają na celu podporządkowanie nowych terytoriów, obezwładnienie oporu, Rosja ćwiczyła te metody od XV wieku, kiedy zaczęła budować swoje imperium. Historycy polscy rzadko jakby zaglądają w tamte obszary, patrząc nieco może krótkowzrocznie i z pewną wyższością europocentryczną na Rzeczpospolitą, jako na pierwszy obiekt podboju i technik imperialnych ze strony Rosji. W istocie Rosja powtarzała te same techniki, które już wypróbowała w północno-wschodnio europejskich, mam na myśli Nowogród, czy z pogranicza Europy i Azji położonych obszarów swoich podbojów z wieku XVI i XVII? Rzeczywiście w sposób zdumiewający można obserwować równoległość techniki używania nawet tych samych ludzi do realizowania tych technik imperialnego podboju przez Rosję raz w Polsce, w Rzeczpospolitej, to znowu ci sami ludzie wysyłani będą na tereny dzisiejszego Kazachstanu albo na tereny dzisiejszej Gruzji by realizować tę samą technikę, której imię jest znane po łacinie od starożytności. Divide et impera, dziel i rządź, a więc przeciwstawiaj społeczeństwo władcy, dziel samo społeczeństwo, dziel na partie, które się będą nawzajem zwalczały, nie pozwolić w ten sposób na reformy, na wzmocnienie wewnętrzne. Ten cel udało się w dużym stopniu Rosji przynajmniej do czasu Sejmu Czteroletniego, do czasu wielkiej reformy podjętej w końcu XVIII wieku w Rzeczpospolitej osiągać. I rzeczywiście przygnębiające jest to, jak w dużym stopniu elity Szlacheckiej Rzeczpospolitej dały się używać owej polityce przez kolejnych ambasadorów od wspomnianego Jurija Dołgorukowa, przez Wasylija Dołgorukowa, hrabiego Hermana Kaiserlinga. Aż po Mikołaja Repnina, po Kaspera Salderna wymieniam tych najbardziej brutalnie zapisanych swoją karierą w Warszawie, od czasów Piotra do czasów Katarzyny. Polska stała się takim przedpolem Rosji w Europie, ale początkowo Rosja podobno nie ingerowała zbyt silnie w sprawy wewnętrzne naszego kraju, a po sejmie niemym dotyczyło to przede wszystkim spraw wyznaniowych. Czy to był ten początek? To jest bardzo ważny aspekt problemu, na który zwraca uwagę w tej chwili pani redaktor. Kwestia wyznaniowa, bo ona zaciąży bardzo mocno nie tylko na sytuacji Rzeczpospolitej w wieku XVIII, ale ona jakby zaczyna pewnego rodzaju czarną legendę, już nie Rzeczpospolitej, ale Polski w ogóle. Legendę budowaną przez jej wrogów na terenie Europy jako arcywroga postępu, jako źródło ciemnoty i zacofania. Sprzeczności z najszlachetniejszymi ideami, ideałami rodzącego się w XVIII wieku oświecenia. To właśnie kwestia dysydencka, która do dziś wraca, odbija się niejako w kolejnych wcieleniach ukazujących Polskę jako czarną dziurę na mapie postępu, na mapie politycznej poprawności, gdyby używać XXI-wiecznych już kategorii. Pierwszym takim przejawem tego zjawiska była sławiona sprawa toruńska z 1724 roku. W Toruniu, w którym zdecydowaną większość mieszkańców stanowili luterańscy mieszczanie, doszło do tumultu spowodowanego przez tychże mieszczan, którzy dokonali pogromu na kolegium jezuickim, na jego studentach i sprofanowali to, co najświętsze dla katolików wizerunki Najświętszej Marii Panny, nieczczonej, jak wiadomo, w ten sam sposób w kościele luterańskim. To spowodowało z kolei reakcję ze strony króla ostrą, która oznaczała po prostu skazanie na śmierć i wykonanie wyroku na najważniejszych rajcach Torunia. A przypomnijmy, że wyroki zapadały w dwie strony niejako wcześniej w Rzeczpospolitej, kiedy powiedzmy katolicy, rzacy napadali na zbory protestanckie, ponosili odpowiedzialność przedstawiciele władz samorządowych miejskich, gdzie dochodziło do tego rodzaju incydentów. I oczywiście wtedy, kiedy z kolei protestancka ludność atakowała katolików, wtedy także tego rodzaju kary zapadały. Tutaj kara była surowa i wykorzystane to zostało natychmiast przez... Z jednej strony opinię protestancką, którą pobudzał król pruski, no bo chciał pokazać Rzeczpospolitą jako kraj, który powinien być słusznie ukarany przez wszystkie kraje protestanckie za swoją nietolerancję. Z drugiej strony wykorzystać chciał ten aspekt także car rosyjski, od trzech lat cesarz Rosji, Piotr I, by objąć niejako swoją opieką prawosławnych mieszkańców Rzeczpospolitej. Dwulicowość tej niesłychanej nagonki propagandowej, jaka się wtedy, właśnie w 1724 roku, przeciwko Rzeczpospolitej zaczęła, polegała na tym, że jeśli by porównać los dysydentów, czyli protestantów i prawosławnych Rzeczpospolitej z losem katolików w krajach protestanckich czy w Rosji prawosławnej, to można powiedzieć, że wciąż Rzeczpospolita była. No, Jeśli nie niebem, to w każdym razie najlepszym z możliwych światów dla inaczej wierzących. Choć prawdą jest, że ostatni poseł protestancki został wyrugowany z Sejmu w 1718 roku. No Ale gdzie można było sobie wyobrazić, żeby jakikolwiek katolik mógł zasiadać w parlamencie brytyjskim? Zostałby raczej prędzej spalony na stosie i serce by mu wyrwano w tym czasie, a jednak wykorzystano tę tak zwaną krwawą łaźnię toruńską, jak to natychmiast w propagandzie protestanckiej nazwano, by rozpocząć masową, trwającą przez trzy kolejne wieki nagonkę na Rzeczpospolitą, na Polskę, jako kraj nietolerancji, ciemnoty, zabobonu, odstającą od standardów europejskich, a wszystko po to, żeby obezwładnić Polskę, osłabić ją i poddać wpływom politycznym dwóch sąsiednich mocarstw, czyli Rosji i Prus. O petersburskiej ingerencji w sprawy polskie na początku XVIII wieku, czyli o rosyjskim protektoracie, mówi profesor Andrzej Nowak. Historia żywa. Wróćmy jeszcze do Augusta II. Przed 1717 rokiem, przed Sejmem Niemym, marzyło się Augustowi II to, by w Polsce były rządy absolutne, podobno nawet planował zamach stanu. Ale po sejmie niemym właściwie złagodniał, starał się działać w ramach obowiązującego prawa, starzał się i myślał o tym, by zapewnić sukcesję swojemu synowi. W jakim stopniu taką postawą August II świadomie, czy też nie, wspierał tę rosyjską ingerencję w sprawy wewnętrzne Polski, coraz silniejszą ingerencję? August tracił stopniowo siły witalne, których miał tak dużo na początku swojego panowania. Nie wykorzystał szansy, jaką było dla Rzeczpospolitej Zejście z tego świata Piotra I słusznie przez Rosjan nazywanego Wielkim w roku 1725. Wtedy przejęcie władzy w Rosji przez wdowę po Piotrze, cesarzową Katarzynę I, potem przez małoletnich władców nieustabilizowanej jeszcze pozycji, nie tak jak później Elżbieta Piotrowna czy Katarzyna II. To wszystko był czas, kiedy można było na pewno doprowadzić do osłabienia albo nawet wręcz zrzucenia tej niechcianej opieki rosyjskiej nad Polską. W dodatku Rzeczpospolita była już skutecznie podzielona wtedy przy pomocy, choć nie wyłącznie przez, ale przy pomocy ambasadorów rosyjskich przez wściekłą opozycję hetmańską przeciwko królowi. I przez wykształcający się już wtedy systematyczny podział na dwa trwałe przez następne kilkadziesiąt lat bloki polityczne w Rzeczpospolitej. Jeden ten blok to był blok skupiony wokół potężnej rodziny Potockich. Drugi blok z kolei tworzyła dochodząca dopiero do wpływów stara, ale wcześniej niebogata rodzina Czartoryskich. O nich zaczął opierać się August II pod koniec swojego panowania, pozwolił stworzyć Czartoryskim. Na czele z dwoma braćmi, Augustem i Michałem, ci dwaj wybitni politycy tworzyli stopniowo swoje wielkie stronnictwo, którego trzecią niejako głową był Stanisław Poniatowski, ojciec przyszłego króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Tworzyli w ten sposób obóz polityczny, który będzie znany pod nazwą Familia. I to właśnie wokół familii zacznie kiełkować stopniowo, już od początku lat 30. pierwszy program reformy Rzeczpospolitej, która nie będzie się dokonywała wbrew Rosji, ale niejako będzie próbowała Rosję przechytrzyć. Bo wbrew Rosji wydawało się wtedy wszystkim, nic się nie da w Rzeczpospolitej zrobić. A więc próbować dogadywać się z ambasadorami rosyjskimi po to, ażeby przygotować Rzeczpospolitą stopniowo do zerwania tej zależności. No ale... Z drugiej strony obóz Potockich, którym także nie brakowało instynktów patriotycznych, ale często prostodusznych. Prawda? To znaczy, jeśli Rosja nam zagraża, to chwytamy za miecz i rąbiemy tych, którzy w oparciu o Rosję nawet próbują reformy przygotowywać. Czyli rąbiemy familię. Tego rodzaju właśnie przeciwstawienie dwóch partii doskonale odpowiadało Rosji. A familii nie był w stanie przeciwstawić się Dwór Królewski, bo August miał zupełnie chyba inne cele i do Polski go tak bardzo nie ciągnęło. Choć nie był systematycznie niejako nastawiony przeciwko jej dobru, ale właśnie przez chaotyczność swoich zamiarów ulegał takim Chimerom, a te doskonale potrafiła wykorzystywać propaganda rosyjska, żeby utwierdzić Konflikt między społeczeństwem a królem. I tak w niesławie umierał August II, choć jednocześnie, tak jak powiedziała pani redaktor, to przysłowie za króla Sasa, jedz, pi i popuszczaj pasa, miało także swoje jak najbardziej pozytywne znaczenie w tamtych czasach. Po 1717 roku, to sobie trzeba uświadomić, Rzeczpospolita oddychała nareszcie. Od wojny, która wcześniej, przez blisko 70 lat, niemal bez przerwy, pustoszyła Rzeczpospolitą. Od czasu Chmielnickiego, od 1648 roku do 1717, do Sejmu Niemego, teraz nareszcie był pokój. Nareszcie można było zacząć odbudowywać życie i gospodarcze, i materialne, a stopniowo także życie duchowe Rzeczpospolitej. Bo światełko nadziei na poprawę losu Rzeczpospolitej zaczyna przebijać się przez ten gęsty mrok, jak to czasem propagandowo sobie wyobrażamy Nocy Saskiej, już w czasach Augusta II, kiedy zaczyna dojrzewać myśl. Symbolizowana przede wszystkim tym jednym nazwiskiem. Myśl księdza Stanisława Konarskiego. Tego, który odważył się być mądrym, jak powiedziano później. Rzeczypospolita jest chyba bez wątpienia najwyższą panią swoich praw, niezawisłą od jakiegokolwiek władztwa zagranicznych monarchów. Rzeczpospolita ma z Bożego Prawa swoją władzę najwyższą, względem nikogo nie Podobnie jak mają swą władzę z Bożego Prawa i ochraniają ją wszystkie inne królestwa i cesarstwa. Muzyka Stanisław Konarski zadebiutował w 1732 roku takim dialogiem politycznym. W nim zawarty był postulat ograniczenia liberum veto, czyli to liberum veto to taka niekończąca się historia. Rzeczywiście, pytanie o liberum veto do dzisiaj właściwie dzieli historyków. Czy było ono takim złem wcielonym i nie tyle źrenicą wolności, ile źrenicą słabości Rzeczpospolitej? Jak to utrwaliło się w podręcznikach od, powiedzmy, końca wieku XVIII, a już na pewno w wieku XX. Czy też miało swoje zalety to liberum veto i trzeba było tylko raczej je ograniczyć niż znosić zupełnie, likwidować. Przypomnijmy, że liberum veto, jak już o tym wcześniej mówiliśmy, gwarantowało szlachcie poczucie wolności, a więc prawo każdego obywatela wolnego człowieka w Rzeczpospolitej do tego, by jego głos się liczył. Ale widać było, jak nadużywano ten systemowy bezpiecznik wolności, grze dividet impera, dziel i rządź, by paraliżować całkowicie funkcjonowanie Sejmu Rzeczpospolitej. I głosy w kierunku reformy, tego stanu rzeczy zaczynają podnosić się coraz wyraźniej już na początku XVIII wieku, właśnie w czasach Augusta II Mocnego. Z jednej strony te głosy idą w kierunku nie osłabienia Sejmu, ale jeszcze wzmocnienia Sejmu, a więc zabrać królowi rozdawnictwo urzędów, ażeby nie mógł no, w ten sposób korumpować ale skoro królowi zabierze się rozdawnictwo najwyższych urzędów, to w takim razie król już nie jest traktowany jako zagrożenie wolności. I wtedy można przekonać szlachtę do tego, by liberum veto nie było zawsze obowiązujące, ale żeby ograniczyć je tylko do kilku najważniejszych, jak to wtedy mówiono, materii stanu. A więc do decyzji o wypowiedzeniu wojny, któremuś z sąsiadów, do decyzji o podatkach, ewentualnie tych najważniejszych. Natomiast w innych sprawach, by mogła decydować większość. Takie pomysły zgłaszał Stanisław Dunin-Karwicki w swoim traktacie pisanym w 1709 roku. Później powtórzy te pomysły. Głos wolny, wolność ubezpieczający, przypisywany przez lata Stanisławowi Leszczyńskiemu. A więc raczej wzmocnić i usprawnić Sejm, przedłużyć jego kadencję do dwóch lat, przekształcić jego działanie w nowoczesny sposób, tak, ażeby funkcjonowały stale jego komisje, pozwalające na sprawne funkcjonowanie całego państwa. To była idea republikańskiej reformy. Ale obok czy równolegle rozwijał się nurt, który stawiał bardziej nacisk na potrzebę usprawnienia rządu, egzekutywy skupionej przy królu i wzmocnienia przede wszystkim militarno-skarbowego funkcjonowania Rzeczpospolitej, bo to przecież dolegało bardzo obywatelom, tym co światlejszym, co bardziej patriotycznie nastawionym, że Rosja obok ma 300 tysięcy żołnierzy, a Rzeczpospolita według Sejmu Niemego i jego postanowień ma mieć 24 tysiące żołnierzy, że Prusy mają 100 tysięcy ponad żołnierzy. Poczucie słabości militarnej i w związku z tym zdania na łaskę sąsiadów powodowało właśnie rozmaite projekty, które mówiły o tym, że konieczna jest aukcja wojska, czyli zwiększenie stanu wojska, zreformowanie systemu skarbowego, systemu podatkowego, wzmocnienie władzy centralnej. Z kolei od Stanisława Szczuki, też z pierwszej dekady, jeszcze XVIII wieku, po Stefana Garczyńskiego. Te projekty reform pojawiają się w czasach saskich, pokazując no, jakieś poszukiwanie dróg wyjścia z bezwładu. Ale pierwszym prawdziwie wielkim projektodawcą reformy stał się właśnie Stanisław Konarski. Stanisław Konarski wystąpił także przeciwko, w pewnym sensie, familii. Uważał, że trzeba dopuścić świeżą krew do najważniejszych urzędów ludzi spoza starych rodów. Ale jego pomysły zaczęły ginąć, nałożyły się na okres Bezkrólewia po śmierci Augusta II. Myślę, że właśnie Bezkrólewie po śmierci Augusta II było tym bodźcem, który nie pozwolił zginąć pomysłom Stanisława Konarskiego, albowiem wtedy Rzeczpospolita przeżyła chyba najbrutalniejsze z dotychczasowych upokorzeń. Zgodnie z zawartymi wcześniej tajnymi porozumieniami, między innymi z udziałem Rosji, Austrii i Prus, sąsiedzi Rzeczpospolitej umówili się, że nie dopuszczą do elekcji zwłaszcza Stanisława Leszczyńskiego, króla niegdyś wybranego pod muszkietami szwedzkimi na początku XVIII wieku, ale teraz znacznie bardziej popularnego i rzeczywiście reprezentującego opinię patriotycznej dużej części społeczeństwa szlacheckiego Rzeczpospolitej. Ani też nie zgodzą się sąsiednie mocarstwa na wybór nowego wettyna, żeby Rzeczpospolita czasem w oparciu o Saksonię się nie mocniła, nie zreformowała. I ustalono, że kandydatem trzech sąsiednich dworów będzie egzotyczny kandydat portugalski, dom Emanuel. Emanuel zrezygnował z kandydowania i wtedy okazało się, że dwór Saski jest w stanie za cenę rozmaitych ustępstw wobec Austrii zwłaszcza wrócić do gry za zgodą teraz trzech mocarstw sąsiednich wobec Rzeczpospolitej, które potraktowały kandydata Saskiego jako mniejsze zło niż niezależny od nich, a związany układami z Francją Stanisław Leszczyński. I co się dzieje na polu pod Warszawskim? Ponad 13 tysięcy szlachty okrzyknęło nowym królem Stanisława Leszczyńskiego. Ale Rosja, Prusy i Austria nie zgadzają się na tego kandydata. Rosja wprowadza do Polski wtedy trzy korpusy wojska. Normalna interwencja wojskowa następuje. Terroryzuje opinię szlachecką, by ta Zgodziła się na wybór kandydata, którego chce Rosja i Prusy, także i Austria, czyli Augusta III Wettyna. Za Augustem III wotowało zaledwie mniej niż tysiąc zgromadzonych na kontrelekcji nieco później posłów szlacheckich. Siła rozstrzygnęła o wyniku tych wyborów nieprawo, militarna ingerencja. No to było najbardziej brutalne upokorzenie wolności Rzeczpospolitej. I wtedy właśnie Konarski pisze swoje niezwykle ważne dzieło, jeszcze po łacinie, Epistole Familiares Subtempus Interregni, czyli listy poufne w czasie bez bezkrólewia. To jest rok 1733 i dowodził, że oświadczenie Leszczyńskiego jako króla, który nie może objąć władzy przez trzy mocarstwa sąsiednie jest bezprawne, stanowi pogwałcenie niepodległości i niezależności Rzeczpospolitej. I on właśnie w tym traktacie, niezwykle wtedy popularnym, upowszechnia, wprowadza na nowo niejako do słownika szlacheckiej Rzeczpospolitej pojęcie niepodległości. On stawia mocno to pytanie adresowane do swoich braci szlachty. Jeżeli zniknie niepodległość Rzeczpospolitej, jeżeli będą tutaj decydowali obcy ambasadorowie, to gdzie się podzieje wasza wolność indywidualna szlachecka? Nie będzie żadnej wolności bo jedyną gwarantką wolności indywidualnej obywateli Rzeczpospolitej nie mogą być obcy ambasadorowie, ale może być tylko wolna, niepodległa od nich, od obcych ambasadorów, od obcych państw Rzeczpospolita. I stopniowo ta myśl właśnie pod wpływem doświadczeń 1733 roku zaczyna docierać do nawet co twardszych głów epoki saskiej. Te głowy także narażone na guzy i rany związane z obroną niepodległości Rzeczpospolitej wtedy w 1733 roku zaczynają stopniowo rozumieć, że niepodległość jest czymś naprawdę bezcennym. Równolegle z wystąpieniem Konarskiego ma miejsce wystąpienie zbrojne, które można nazwać pierwszym powstaniem narodowym czy niepodległościowym w każdym razie. Była to najpierw cała seria konfederacji zawiązywanych na poziomie wojewódzkim, a w 1734 zjednoczonych przez Generalność w Dzikowie. Generalność, czyli władzę ogólną na teren całej Rzeczypospolitej, konfederacja stąd przyjęła nazwę Dzikowskiej. I przez ponad rok, do 1735 roku, Konfederaci Dzikowscy rzeczywiście, łapiąc szable w rękę, próbowali rozpaczliwie. I bez szans powodzenia walczyć z przewagą moskiewskiej, rosyjskiej armii, znów okupującej Polskę. Jako dyplomatyczny reprezentant Konfederacji Dzikowskiej do Paryża o pomoc w tej walce udał się właśnie ksiądz Stanisław Konarski. Ale sama zbyt była zaangażowana na innych frontach wtedy Francja, żeby udzielić szerszej pomocy konfederatom polskim niż tylko uratować z opresji Stanisława Leszczyńskiego, którego zabrano do lotaryngi i tam Ludwik XV uczynił go swoim teściem i dał mu własne księstwo, a Rzeczpospolita znów wpadła w sidła rosyjsko-prusko-austriackiej opieki Sidła, które zacznie opisywać i próbować przygotować do ich rozsupłania, bardziej może niż do ich rozcięcia, wielka praca edukacyjna księdza Stanisława Konarskiego. Reformowania na jak najlepszą pospolitej naszej pragniemy. Idźmyż tedy za mędrców, Jednego radą to jest każdy z nas, niechaj od siebie to reformowanie Rzeczypospolitej zacznie, które w młodym dobrze uda się zapewne wieku, w starszym go i niepodobna, tentować. Którą albowiem iść drogą młody zaczął, tej i wzgrzybiałej nie odstąpi starości. A gdy wszyscy nacnotliwych i poczciwych ludzi od młodości formować się będziemy, i toż nasi przykładem naszym po nas uczynią następcy. Odmieniona całej Rzeczypospolitej pokaże się postać. W 1740 roku, czyli zaledwie 5 lat po upadku Konfederacji Dzikowskiej, udaje się księdzu Konarskiemu otworzyć zakład, będący symbolem tej odnowy, Kolegium Nobilium w Warszawie, pierwszą nowoczesną szkołę dla elit, elit patriotycznych i jednocześnie nowoczesnych europejskich, łączących troskę o dobro rzeczpospolitej z otwarciem na świat. Reforma dokonana wtedy przez księdza Konarskiego w szkole dla elit przełożyła się szybko w reformę znacznie szerszą, obejmującą całą sieć szkół, w których uczyła się młódź, przede wszystkim szlachecka, w całym obszarze ogromnej wciąż Rzeczpospolitej, a mianowicie szkół piarskich można powiedzieć szkół średnich, dla także tej mniej zamożnej szlachty. A w ślad za reformą szkół piarskich pójdzie także reforma drugiej połowy szkolnictwa ówczesnej Rzeczpospolitej, czyli szkół jezuickich. Ta wielka reforma edukacyjna wyprzedza w istocie to, co nam się kojarzy dopiero z nowoczesną edukacją, Komisja Edukacji Narodowej, rok 1772. Nie, nie byłoby Komisji Edukacji Narodowej. Nie byłoby sukcesu drugiej połowy XVIII wieku, gdyby nie tysiące młodzieży wykształconej już w zreformowanych szkołach jeszcze w czasach Augusta III. I dajmy jeszcze jeden przykład rozbijający ten jednolicie ciemny stereotyp czasów saskich. W 1747 roku w Warszawie otwarta została pierwsza wielka biblioteka publiczna w kontynentalnej Europie. Biskup kijowski Józef Załuski, wspólnie ze swoim bratem, bibliofilem, otwarli zbiory swoje obejmujące już wtedy blisko 200 tysięcy książek. Każdy formalnie miał tam wstęp wolny. Ta instytucja świadczyła jak najlepiej o intencjach właścicieli tego ogromnego zbioru, którzy podarowali je dobru wspólnemu Rzeczpospolitej, publiczności szerokiej, która w Warszawie gotowa była na tę wiedzę otworzyć własne umysły. Kiedy myślimy Stanisław Konarski, to pojawia się także i czterotomowe dzieło o skutecznym rad sposobie, taki pełen program polityczny, który Konarski wyłożył. Z tego właśnie chyba najbardziej był dumny, tak mi się wydaje. Nie wiem z czego osobiście Stanisław Konarski był najbardziej dumny. Jest znakomita monografia pióra Władysława Konopczyńskiego, przedstawiająca sylwetkę tego wielkiego patrioty. Ale na pewno my mamy powód, by docenić pracę Stanisława Konarskiego właśnie za to dzieło w 1761 ukazało się ono w formie już drukowanej, wcześniej krążyło w odpisach, ostatecznie cztery tomy wydane do 1763 roku, rzeczywiście zmieniły świadomość elit Rzeczpospolitej. Udało się to Konarskiemu. Konarski nie poszedł na konfrontację taką radykalną z opinią szlacheckiej Rzeczpospolitej. Nie powiedział, Rzeczpospolita jest zła, musimy odrzucić cały system ustrojowy Rzeczpospolitej, wstydzić się tego, co robili nasi przodkowie. Nie, nie. Konarski mówił, nie jest tak, jak myślicie, że w tradycję Rzeczpospolitą wpisane jest od początku liberum veto jako absolutnie niezbędny składnik tej tradycji. Nie. Po drugie, być może totalne odrzucenie liberum veto nie jest konieczne, ale należy je ograniczyć, a więc y, ograniczyć możliwość zrywania Sejmów. Te, można powiedzieć, subtelne, przemyślane sposoby argumentacji i obrona bardzo umiejętna podjęta później w debacie publicznej, bo pamiętajmy, Rzeczpospolita była krajem niezwykle żywej debaty publicznej. Kiedy pojawia się tekst Konarskiego, od razu pojawiają się repliki drukowane, m.in. Hetmana Wacława Żewuskiego, który krytykuje Konarskiego i wtedy... Konarski odpowiada. Z części postulatów bardziej radykalnych się wycofuje, do innych próbuje przekonać nieugiętego obrońcę szlacheckiej wolności wuskiego Ten, można powiedzieć, styl debaty pomógł Konarskiemu przyciągnąć stopniowo coraz większą część szlacheckiej elity do przekonania, że tak, trzeba zreformować system sejmowania, Trzeba przygotować Rzeczpospolitą do mądrej obrony niepodległości, do jej odzyskania najpierw. Zasłużył Stanisław Konarski na ten medal, który na jego cześć kazał wybić Stanisław August Poniatowski w roku 1771, a na nim te piękne słowa, sapere auzo, a więc temu, który odważył się być mądrym. Historia Żywa. Za tydzień o Konfederacji Barskiej, czyli o pierwszym polskim powstaniu w walce o niepodległość. Zapraszam serdecznie. Zapraszał profesor Andrzej Nowak. Wszystkie audycje cyklu Historia Żywa znajdą Państwo na stronie internetowej polskieradio.pl Ukośniki jedynka. Dorota Truszczak polecam i do usłyszenia w następną sobotę po godzinie 14.